Wspomniał Pan o y, problemie, jakim jest y, opuszczanie przez młodych sopocian i sopocianki naszego miasta. Y, czy poza tym y, wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości y, widzi Pan jakieś rozwiązania, które by y, tutaj mogły pomóc w tej kwestii? Nie wydaje mi się, żeby miasto tymi narzędziami, które posiada, y, było w stanie wpłynąć na... Ceny tutejszych nieruchomości. To byłoby możliwe pod warunkiem, że udostępniono by nowe tereny inwestycyjne. To byłoby najprostsze, oczywiste rozwiązanie. Takich terenów nie ma. Granice Sopotu są bardzo ograniczone. 17 czy nawet niecałe 17 km2 i nie ma się gdzie rozbudowywać. Nie można y, kolejnych y, dopuścić terenów podbudowę, co mogłoby spowodować większą podaż i y, y, w tym samym zmniejszenie cen. Moim zdaniem, z cenami należy się pogodzić, bo z wolnym rynkiem nie zamierzam się konfrontować i dyskutować i go podważać. Natomiast to, co może zrobić miasto, to są narzędzia poza rynkowe, poza rynkiem nieruchomości, rzeczy, które mogłyby przekonać młode osoby, osoby z dziećmi, żeby się w Sopocie osiedlały, mimo tych wysokich cen. Mówiłem o karcie Sopocianina, która powinna się wiązać z jakimś wkładem finansowym do wykorzystania w Sopocie na usługi sportu, rekreacji, kultury. Sopocianie powinni być zwolnieni z opłat za parkowanie w swoim własnym mieście. Turyści powinni dalej te opłaty wnosić, a najlepiej, żeby w miejscach kilku obecnie istniejących parkingów Powstały w tej samej przestrzeni parkingi kilku poziomowe, najlepiej nie idące w górę, ale idące w dół. Takie projekty są realizowane. Miałem przyjemność kiedyś być konsultantem przy tego typu rozwiązaniach przestrzeń dla przedsiębiorczości i ułatwienie przedsiębiorcom młodym założenia tu firmy i prowadzenia tu firmy. No i w końcu dwa obszary, o których jeszcze nie powiedziałem. Dostępna służba zdrowia, skrócenie kolejek, podwyższenie poziomu tejże służby zdrowia i na wzór tego, co jest realizowane, czyli szczepionek przeciwko rakowi macicy dla dziewcząt z Sopotu. Rodzice małych dzieci mogliby skorzystać z programu bezpłatnych szczepień, przeciwko pneumokokom i yy, yy, yy, meningokokom. Kokom. Ym, to jest podobny koszt jak szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy, yy, co mogłoby zachęcić młode małżeństwa do osiedlania się w Sopocie. W końcu nowoczesna edukacja i społeczeństwo obywatelskie Bezprzewodowy internet, wiele miast o tym mówi. Myślę, że to również wspomogłoby innowacje i przedsiębiorczość. Oprócz tego stosowna liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach. I moim zdaniem budżet cały czas na to pozwala. To jest tylko kwestia dokończenia tych inwestycji wielkich, które są rozpoczęte i nie podejmowania kolejnych tak wielkich i trochę przesadnych zadań, jeżeli byśmy się od takiego działania powstrzymali, również budżet powinien pozwolić na przykład na zakup dla y, sopockich uczniów podręczników, które byłyby w szkołach. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Przychodzi uczeń, dostaje komplet podręczników. Już nie mówię, czy szafki, czy nie szafki. Y, mógłby je w szkole zostawić, a na pewno by je od szkoły dostał. Na koniec roku te podręczniki by zwracał. Jeżeli one byłyby poniszczone, zniszczone, musiałby ponieść konsekwencje finansowe. Jeżeli te podręczniki nie byłyby y, zniszczone, to one przez kilka lat co najmniej powinny w obiegu szkolnym funkcjonować, były przekazywane następnym uczniom. Przez kilka lat taka jest, myślę, trwałość podręczników papieru, bądź trwałość programów nauczania w polskich realiach. Mam nadzieję, że tego typu działania zachęciłyby młode osoby do osiedlania się w Sopocie, mimo wysokich cen zakupu nieruchomości.